Oscar Piotr Wachowski, pseudonim Woskar Szklana tafla I czego się gapić do jasnej cholery? Patrzcie go, Świrusa jednego stoi tam już... No sam już nie wiem ile, tylko stoi się gapi Nawet się nie poruszy, wiem On czeka, aż ja zrobię pierwszy ruch Już dawno na to wpadł, nie myśl sobie Chcesz, żeby wyszło na twoje, co? Chcesz pokazać, że jesteś lepszy. Ale ja się nie dam, o nie. Wciąż się na mnie gapisz po poprańcu, co? Jakbyś miał się zesrać, nie odpuścisz. Ja też nie. Cholera, jak on gały wytrzeszcza. Ach, myślisz, że jesteś za tą szybą, to ci wszystko wolno, co? Mylisz się. Bo to ja wygram. Nasz pojedynek trwa już długo. Bardzo długo. Zdaje się, że prawie wieczność, ale... Jakie to ma znaczenie? Tutaj... Żadnego. Tu nie ma pojęcia czasu. On nie istnieje. A kiedyś mnie prześladował. Stale i konsekwentnie niszczył mi życie mnie samego. Staję się jego niewolnikiem. Ck, ck, ck. Wskazówki zegara jak szalone biedziały w kółko. Ck, ck, Czas. Życie uciekało mi przez palce jak woda. Kiedy byłem młody, mówiłem carpe Diem. <śmiech> Wolne żarty. Nie było na to czasu. Dzień i noc nie były niczym więcej niż kolejnym buśnięciami gwiazd na nocnym niebie. Tsk, tsk, tsk. Nim się spostrzegłem, miał tydzień, miesiąc, rok. Tsk, Ożeniłem się. Robił się trójki dzieci domu psa. Ck, ck, ck. Żona zachorowała na raka i zmarła. Dzieci wyprowadziły się i złożyły własne rodziny, a ja zostałem sam na sam z czasem. mówię że on leczy rany. nonsens tylko sprawia, że do ran wciera się gangrena. Gniją a wraz z nimi całe ciało. Ale ja uciekłem tutaj, gdzie czas nie istnieje. Jedyne, co pozwala wiedzieć, że nie wszystko stoi w miejscu, że nie ma całkowitej stagnacji, to sporadyczne bicie serca lewiatana. Tylko puk, puk, puk i cisza. Czasem otwiera oko, a czasem wpuszcza któregoś ze swoich białych sług, by mnie nakarmił. Jednego do mnie, jednego do niego. Człowieka za szyby. Robi to pewnie dlatego, byśmy nie ustali w pojedynku. To go bawi, a niego bawi. Z mi to. I tak ja wygram. Właśnie. On. Uparty osioł. Nic tylko wlepia we mnie te swoje smutne gały. Jesteśmy tu już tak długo. A ja wciąż nie znam jego imienia. Nie przedstawił się niewychowany. Ja też nie zamierzam wyjawić mojego imienia. Nie wcześniej niż on. Dlaczego? Może dlatego, że... Nie pamiętam jak mnie nazywali. A jednak... wciąż mam wrażenie, że znam tego człowieka, że znałem go długo przed tym, jak tu trafiłem. I jakoś tak czuję że mi czymś zawinił dawno temu obwiniam go choć nie wiem o co pretensja żal, który wciąż trwa we mnie głęboko i za nic nie mogę go wyrazić ukształtować jest jak rtęć, która ani chwili nie utrzymuje jednej formy wciąż nieuchwytny o! Widziałem. Mrugnął okiem. Tak, tak. Mrugnąłeś, widziałem dokładnie. A wiesz co to znaczy? Że ja wygrałem. Teraz mogę się już już. Poczułem jak zimny podzrościł mi skronie i spłynął stróżką po plecach. Chciałem krzyknąć, ale moje usta były jak bryła lodu twarde i nieczułe. Skryta, nie Z krtani wydobyło się tylko krótkie, świszczące westchnienie. Próbowałem poruszyć ciałem, ale w ogóle go nie czułem. Było jak blok granitu, a ja umysł dusza uwięziona w środku. Zebrałem wszystkie siły, by poruszyć ręką i nagle zdałem sobie sprawę z potwornej prawdy. To nie była moja ręka, należała do kogoś, kim byłem wcześniej, dawno temu. Do człowieka będącego niewolnikiem czasu Lewiatanie Cóż za okrutną igraszkę Znów wymyśliłeś Ileż gorzkiej ironii zawarłeś w tym żarcie Ja zwycięzca pojedynku Jestem uwięziony w ciele Które było niegdyś moim Aha On znów się poruszył wyszczerzył z zęby w szydecznym śmiechu. Zaraz. A jeśli zechce się zemścić? Jeśli zbije to szkło, które z nas oddziela i przyjdzie tu po mnie, a ja nie będę potrafił się bronić? Wyciągnął rękę i podszedł do szyby. Przygotowałem się na odgłos tłuczonego szkła, ale nic nie usłyszałem. Przeszedł przez szybę jak przez powierzchnię wody. Podszedł do mnie, ale na jego twarzy znajdował się już inny uśmiech. Łagodny i spokojny. Wyciągniętą ręką chwycił moje ramię i delikatnie pociągnął do siebie. Od razu poczułem się, jakbym odzyskał ciało. Wszędzie odczuwałem mrowienie, ale mogłem się ruszać. Zapragnąłem coś powiedzieć, otworzyłem usta. Przepraszam. Głos, który się z nich wydobył, był ledwie słyszalny. Zachrypły i niemalże obcy. To co? Powiedziałem, zaskoczyło mnie samego. Za te wszystkie złe słowa, myśli wobec ciebie. Nie szkodzi. Miałeś prawo się zdenerwować. Wystawiłem cię na próbę, a ty pomyślnie przeszedłeś. Ach, wybacz. Nazywam się Tantal. Mój rozmówca uprzedził pytanie i wyciągnął do mnie dłoń. Odzajemniłem gest. Jego głos wydał mi się... Bardziej znajomy niż mój sam. Teraz, kiedy mogłem mu się przyjrzeć z bliska, wydawał mi się całkiem sympatyczny. I jeszcze bardziej znajomy. Lekka łysina, przedługa broda, przetykana nitkami świzny i zmęczone życiem oczy. Wyglądał na przeszło 50 lat. Chodź do mną Chcę ci coś pokazać. Chwycił mnie za rękę i poprowadził w stronę szyby. Nie opierałem się, ale przymknąłem oczy. Przeszliśmy przez nią jak przez pajęczą sieć. Gdy rozważyłem powieki, w moje oczy błysnęło jasne światło. Nie byliśmy już w brzuchu lewiatana. Po dłuższej chwili, kiedy przyzwyczaiłem oczy do jasności, rozejrzałem się. Staliśmy na rozległej łące. Na horyzoncie czerniał lasa, a po drugiej stronie błyszczało jezioro otoczone polami. Było południe, letnie... Słońce muskało, promieniami mi moją twarz. Zrobiło mi się niesamowicie błogo. Zapomniałem już, że takie miejsca istnieją, a jednak istniały. Jako mały chłopiec jeździłem czasem do babci na wieś. Było tam zupełnie tak samo jak tu. Żadnych większych ludzkich osiedli, jedynie kilka chałup nad jeziorem. Odetknąłem pełną piersią, wdychając zapach trawy i świeżo skoszonego zboża. Nieopodal skowronego rozpoczął swoją radosną pieśń. Tantal położył mi dłoń na ramieniu. Zapomniałeś już jak wygląda prawdziwy świat. To było bardziej stwierdzenie niż pytanie. Nagle poczułem się jakby w to błogość i szczęście ktoś bił ostry sopel lodu. Prawdziwy świat. Skoro tak, istnieje tu czas. Czas, przed którym tak długo uciekałem, z przerażeniem skuliłem się i spojrzałem na własne dłonie, jakby oczekując, że skóra się zaraz zestarzeje, skurczy, wyschnie i obumrze, że zamieni się w proch. Ale nic się nie stało. Czego się boisz? Pytanie tantala zadzwoniło mi w uszach i odbiło się echem od każdego zakamarka mojego umysłu. Jak to czego? Czasu? To przed nim uciekłem do lewiatana i dałem się uwięzić. Odruchowo odpowiedziałem z oburzeniem histerią w głosie. Potem dopiero dotarła do mnie istota tego pytania. Czasu? Dlaczego? Czas jest integralną częścią natury. Zniszczył mi życie. Próbowałem przekonać sam siebie, ale wiedziałem już, że mój argument jest nieprawdziwy. Nie. To nie czas ci zniszczył życie, przyjacielu, to jego nieumiejętne wykorzystanie. Nieustanna pogoń za sukcesem, walka o pieniądz. Winisz czas za swoje nieszczęście? Tak naprawdę masz żal do samego siebie, a przed czasem nie da się uciec. On jest zawsze i wszędzie. Skuliłem się jeszcze bardziej. Jego słowa zdawały się przewiercać przez mój umysł, ale wiedziałem, że miał rację. Z początku nie chciałem tego zaakceptować. Buntowałem się w środku, toczyłem batalię we własnej duszy. W końcu zrezygnowałem. Położyłem się na wznak na pachnącej trawie, Utkwiłem wzrok w obłokach, sunących leniwie poszedł błękitu. skowronek znów zaniósł się radosnym trelem. Masz rację. Powiedziałem z pełnym spokojem. Wróć do świata. Ja tego zrobić nie mogę, ale ty? Owszem. Nie możesz? Dlaczego? Ponieważ skrzyżowałem przeciwko czasowi, który był mi dany. Muszę to odpokutować, ale ty masz jeszcze szansę. Wykorzystaj ją. Co mam zrobić? Jak? Nagle... Niebo zasnąło się chmurami, zapach trawy zmienił się w zapach kurzu, a świergot z w rytmiczne tykanie i skrzypienie. Znaleźliśmy się w jakimś pomieszczeniu. Po chwili dotarło do mnie, że wyglądało tak, jakby stanowiło wnętrze olbrzymiego mechanizmu. Wnętrze zegara. Dookoła pracowały tryby, koła zębate i jeszcze inne ustrojstwa, których nie potrafiłem nazwać. Dźwięk, którego tak dawno nie słyszałem, przytłaczał mnie. Miarowe tykanie dochodziło zewsząd. A my staliśmy na zakurzonej belce, poszytego całego hałasu. Tyk, tyk. Ten dźwięk odbił się echem od wnętrza mojej czaszki. Przybierał na sile, potężniał. Tyk, tyk. Strach wrócił i kroczył ku mnie wśród szczęku metalu. Tyk, tyk. Ostrza wskazówek zegara rozerwały moją duszę. Padłem na kolana i zamknąłem oczy. Dość! Krzyknąłem, a mój głos przebił się przez dźwięk pracy mechanizmu. To mnie trochę odrzeźwiło. Wstałem. Teraz dopiero spostrzegłem, że w rękach tantala znalazł się jakiś podłużny opakunek. Gdy zaczął rozwijać płótno, zobaczyłem błysk stali. Był to... Fragment rękojeści miecza Bogato zdobionej misterii Inkrustowanej żyłkami srebra Mimo delikatnego wzoru Wyglądała bardzo solidnie Musisz stoczyć walkę Ze swoim największym wrogiem Podał mi miecz Z czasem? Nie Z sobą samym Brodacz dobył oręża Który jak się okazało znajdowało się jeszcze w zawiniątku. Drzwi skrzypnęły. Do środka weszły dwie osoby w białych kitlach. A ten to? Zbigniew Latnat, panie doktorze. Wiech 52 lata. cierpi na schizofrenię katatoniczną. Bardzo nietopowy przy... A, a to co? Ale... To niemożliwe. Nie mógł zbić tego lustra, nie rusza się od... ...od bardzo dawna. Ale pora bym wreszcie wrócił do świata. To był dwunasty odcinek Tchnienia Grozy, mam nadzieję, że wam się podobało. No, tym razem coś nowego. W końcu tekst kogoś z was, czyli jednego ze słuchaczy Oskara właściwie nie mi będzie teraz oceniać bo może wy napiszcie co sądzicie na temat opowiadania no ja, ja po prostu uznałem, że wykorzystam je i tak też zrobiłem jakie to opowiadanie jest i czy wam się podoba, czy nie to już sami napiszecie najlepiej w komentarzach, bo co prawda ostatnio narzekałem na maila i moje narzekania przyniosły skutek, ponieważ dostałem kilka maili za co jestem wam bardzo wdzięczny i oczywiście dziękuję Sprawiało to, że widzę sens w nagrywaniu kolejnych odcinków i co też będę robić. Ten odcinek miał się ukazać już dawno temu, ale niestety jakby gorąco lata sprawiło, że potknąłem się w kilku miejscach mojego życia i, i po prostu gdzieś zgubiło mi się trochę czasu. Teraz staram się to nadgonić, właśnie nagrywając końcówkę do kolejnego odcinka. No cóż, w tym, w tym odcinku opowiadanie trochę krótsze. Mam nadzieję, że e, jakoś tam wam przypadło do gustu. E, I jak mówiłem w ostatnim odcinku o filmie, to sobie pomyślałem, że w tym odcinku też powiem o filmie. E, ze względu na tą serię Kinogrozy. E, ostatnio mówiłem, że przypadł mi do gustu film Dom Aszerów. E, no i poszedłem za ciosem i wybrałem film będąc w jednym z multimedialnych koszycieli wybrałem film pod tytułem Dom Strachu serii właśnie Kino Grozy. wybrałem go ze względu na fakt, że spodobała mi się okładka no i chyba na tym też się skończyło Dom Strachu film Olafa i ten Bacha to jest tak, że o złych filmach nie powinno się mówić, ale złe filmy powinno się oglądać, żeby wiedzieć, jak wyglądają dobre filmy. A ja tak czy inaczej lubię złe filmy oglądać. Co prawda, w pewnym momencie jest to dosyć męczące, bo o ile, w, nie wiem, jeszcze z 5 lat temu miałem czas na oglądanie wszystkiego, co mi wpadło w ręce, teraz ten czas jest coraz bardziej cenny. I jeżeli dla Was ten czas też jest cenny, to darujcie sobie ten film. Ale jeżeli lubicie kiche, to naprawdę polecam to. Inaczej, może przeczytam to, co jest na samym z tyłu pudełka. Autobus wiozący więźniów ulega wypadkowi zderzając się z samochodem doktora Douglasa Mocena. W wyniku wypadku tylko czwórce więźniów wydaje się przeżyć. Jeden z więźniów jest ciężko ranny. Po zabiciu wszystkich strażników i porywają doktora, aby ten zaopiekował się rannym, bratem przywódcy grupy Artura. Uciekały do lasu. Po chwili natrawiają na ogromny, tajemniczy dom w samym środku lasu. Mieszkańcy domu, steroryzowani przez Artura, pozwalają więźniom się w nim zatrzymać. Nie okazują jednak strachu, a ich zachowanie staje się z każdej chwili coraz dziwniejsze. Rozpoczyna się rzeź i to intruzi stają się jej ofiarami. Doktor Madsen cudem unika śmierci. Na postępku policji nikt nie chce mu uwierzyć, że nie jest jednym ze zbiegłych więźniów. Zostaje przetransportowany do więzienia celem dalszych wyjaśnień. W drodze autobus ulega wypadkowi, a doktor Madsen, porwany przez czterech innych więźniów, ucieka do lasu. po chwili wyłania się tajemniczy dom. Mm, tak. Ogólnie... <śmiech> Znaczy film jest na tyle kiczowaty, że opowiadanie fabuły naprawdę nie przeszkodzi wam w oglądaniu go, ponieważ to, co przed chwilą przeczytałem, to opowiada chyba 80% filmu. To jest, to jest fabuła. Film, mówię, że miał ciekawą okładkę, tutaj jest jakiś taki pan pomalowany na biało z drutem kolczastym na szyi. Nie ma nic wspólnego z filmem. Ja nie wiem, skąd to się wzięło, bardziej mi przypomina jakieś Hellraiser'a niż ten kitsch, e, tak czy inaczej film chyba celowany jest do wielbicieli o do świtu Tarantino, ponieważ e, no, to jest taki klimat trochę takie niby zabawne, niby dowcipne, ha ha, ha wyskakują jakieś potwory, strzelanina, potwory wracają e, w, i tak dalej, i tak dalej. E sam film mnie rozbawił strasznie na samym początku ze względu też na nazwiska, jakie tam się pojawiają, ponieważ pierwszy raz w życiu chyba widziałem film, który nie jest jakiejś tam produkcji powiedzmy w cudzysłowie egzotycznej, czyli w kraju, z kraju, którego języka nie do końca rozumiemy, bo tam te nazwiska to są różne. Ale to jest film produkcji amerykańskiej, a nazwiska są takie, że po prostu no, siedziałem i siedziałem Dziwiłem, jak kolejne nazwisko będzie brzmieć i czy będzie się dało je wymówić. Eee, to był to chyba jedyny zabawny moment podczas tego filmu, ponieważ film jest tragiczny i jak mówię, jeżeli lubicie o zmierzchu do świtu i lubicie kicz, to możecie to obejrzeć, ale e, no... Chcę was przestrzeć. Nie kupujcie wszystkiego z serii Kinogroz. To był mój drugi film i zastanow się nad kolejnym. E, ale to było właśnie moje trzy grosze na temat e, filmu ja powinienem już kończyć i nie przedłużać tego. Na stronie pojawiają się tam takie drobne zmiany, między innymi możecie przekazać darowiznę na tchnienie grozy przy pomocy systemu Paypal. Długo się zastanawiałem, czy dać to, czy nie dać tego, ale doszedłem do wniosku, że jeżeli spędzam trochę czasu nad tym i tak dalej i, i słucham je inaczej. Miałem... Łącznie jest chyba setki osób, które słuchały tego podcastu. Szacuję, że każdy odcinek jest powiedzmy przesłuchiwany przez około 500 osób, z tym, że to mogą być takie szacunki plus czy minus, no. Na stronie jest między innymi licznych Feedburner'a, z którego wynika ilość osób zapisanych do tego kanału RSS, a to nie wszyscy korzystają z tego kanału, więc tych słuchaczy na pewno jest więcej. Pomyślałem sobie, że po prostu czemu nie? Jeżeli ktoś docenia to, ktoś to lubi, korzysta z Paypala, to może mi wysłać powiedzmy 10 zł na piwo i, i to będzie jakoś działać. To będzie też jakby dla mnie przykład co można zrobić z tego typu podcastem, co będzie można zrobić w przyszłości. Mam nadzieję, że to będzie jakoś tam ewoluować i mam nadzieję, że za jakiś czas może uderzę na przykład do większych wydawnictw, co już zrobiłem swojego czasu. No ale jeszcze pewnie uda mi się wykonać taki manewr, żeby, nie wiem, może jakiś sponsor się pojawił czy coś takiego, bo na razie to i tak jest wszystko na lewo Akurat ten odcinek nie, bo w tym odcinku mam jakby zgodę autora na użycie tego opowiadania, ale w przypadku wszystkich pozostałych, no to jest powiedzmy na krzywy i trochę. Tak czy inaczej tak to właśnie wygląda. Ślijcie mi komentarze, ale piszcie te komentarze również na stronie, bo to będzie motywować innych... Do pisania i, wiecie, takie, taka psychologiczna zagrywka. Jeżeli wy napiszecie, to możecie na przykład nawiązać jakiś dialog z osobą, która napisała coś wcześniej. Nie, wiem, możecie w ogóle wysyłać mi komentarze audio, co już wspominałem. Tam jest taki na dole przycisk z takim słowikiem. Wystarczy, wystarczy, że naciśniecie na niego, jeżeli macie mikrofon, to tam na pewnej stronie dalej będziecie mogli nagrać dla mnie wiadomość i. Jeżeli wyrazicie zgodę, będę mógł ją puścić w podcaście i jeżeli to będzie na przykład jakaś sugestia, coś, postaram się to skontrować i wywiążesz jakby taki dialog dosyć krótkiej kwestii. Czy jeszcze coś? Nie, to chyba już by było wszystko. Na koniec będą jakby dwa utwory z czego jeden jest kapeli The Banner, Post Humus. To jest taki, jak znowu, ciężka muzyka, hardcore, ze Stanów, jakby wizualnie przypomnę trochę Misfits, ale muzycznie to jest dobra dawka ciężkiego grania. To będzie kawałek Outgun z płyty Post Humus. A później będzie... Taki mój mały eksperyment, który nagrałem, powiedzmy, podczas zabawy z dźwiękiem, z gitarą, ze sprzętem, który tam kupuję, zmieniam, wymieniam. Mimo, że nie jestem jakimś geniuszem muzycznym i nigdy nie miałem żadnego wykształcenia muzycznego, to jakby z strony dźwięku zawsze mi to interesowało i postanowiłem się podzielić z wami tym utworem. Utworem to jest właściwie, to jest zabawne, bo nagrałem na gitarze coś, a następnie chciałem sprawdzić, jakby do tego wokal brzmiał i z ręką wam mówię, że cały tekst, który tam usłyszycie jest improwizowany. Jest to prawda krótki, to w, nie wiem, ile to z pół minuty może trwa. I będziecie mogli właśnie usłyszeć, co tam było. Nie wiem, chciałem się z wami podzielić po prostu tym, co powstało, bo wydaje mi się, że jest... Na no, coś dziwnego jest w każdym razie. Jest na początku The Banner, a później będzie właśnie kawałek, który nazywałem Puste Słońca z mojego, w cudzysłowie, repertuaru. No to miłego słuchania. Jeżeli nie lubicie ciężkiej muzyki, możecie nieco ściszyć i przewinąć trochę dalej, a później właściwie prócz muzyki już nie będzie nic, więc jeżeli nie chcecie słuchać muzyki, możecie przestać w tej chwili. I poczekać na kolejny odcinek. Ja nazywam się Jacek Brzezowski, a to było 12 wydanie Tchnienia Grozy. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.tchnieniegrozy.net A teraz The Banner z kawałkiem Outgun, a później Puste Słońce. Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia. I'm by love! New days, and what was lost cannot be regained. You, you said, "Let's your pain pain your But what have you done to make a change? Kiedyś taki dzień, kiedy obejrzysz się ze siebie, spojrzysz w dali i zobaczysz puste słońce, spojrzysz w dali na nas się